Nie gramiesz koncertów, bo nie dają mi już satysfakcji wypaliłem się być może, tu mają dużo racji, ale tylko by sprawdzić, czy ich nadal poniogie nie przypadał co sobie robię, tym wyszycie swoje oceny, nie pytaj mnie o nią, czy nadal widzę sens mniej muzyka jest szczęściem, więc na nie piszę wiersze, ciszę niszczę dźwiękiem, oddycham jeszcze we mnie, nagram wosk, może w końcu poskromię bestie we mnie, docenisz to, wątpię i to, że w tekście siebie znów tu Ci tu wnętrze Me, jestem we stary, wiem, moda jest na rach, proceder, no agresja, jak ktoś chłonie ją, bo ma potrzebę Do sens, przecież głośniki pumpują nienawiść O tym napisz, jak lubisz lęk, agresję w sobie zabij Masz presję z kolegami, dzieciaków, zeź mi z oczu Oddychaj równo ze mną lub daj mi święty spokój Oddycham, Aha. choć może nie powinienem Nadal chcę tym oddychać, chcę tym żyć, jestem pewien oh. Nadal oddycham, lepsze ja przepalam i uza Gram swoje, bo wiem ile jestem wart, tutaj Aha, choć może nie powinienem nadal chcę tym oddychać, chcę tym żyć, jestem pewien oh, nadal oddycham, ja przypalam i płuca, biram swoje, bo wiem, ile jestem wart tutaj. Mam ja na że już w hip hop, jak cham kocham rap, choć już nie ponad wszystko. A ty dziwko, twój standard dziś to szmal grocie Mój standard jest taki, że nie daj słabych zwrotek. Jak ty rap nie dajesz szmalu, to męczy starych potem. Oddychaj, rób swoje, ale też trochę. Nie walczy z wiatrakami, to mi święta konkcjata, pogodziłem się. Rap przeciw złotego świata, ma to sens, Jest przecież ich kurs, to sałata. Pięć w górech, z tobą się z tyłu przewraca. Miłość. Oddycham ty, choć nie powinienem Świat zadziwia mnie nadal O tym śpiewał, już nie Decyduję za siebie, więc mam prawo Się schować lub wysoko na podium Weźmy znów zrezygnować Dobrze wyczułem moment, choć mam problem Z tym popatrz, to już nie chcę żałować Lat straconych chłopak Oddycham, Aha. choć może nie powinienem Chcę tym oddychać, chcę tym żyć, jestem pewien Nadal oddycham, raz przypalam mi buza swoje, bo wiem ile jestem wart Tutaj oddychać. Aha, choć może nie powinienem Nadal chcę tym oddychać, chcę tym żyć Jestem pewien oh, Nadal oddycham, yeah. rap przypala i płuca Gram swoje, bo wiem ile jestem Warto dać To uczucie kiedy obok w pokoju czeka przyszła żona a ty siadasz do rapu wyluzowany Jest sobota, zimny browar Konsola, esencja prostych przyjemności Mówię chwilę trwaj, życie mam dla ciebie Dużo miłości Dach nad tobą hipotetycznie to twój dach Man, a pracą jarasz się po raz pierwszy Od tylu lat, to sen, Jebać pożyczony jachtman Fałszywy splendor, puste dupy głupi szpan, Hipko hop w nas Mimo cyklist, wątpień Dokumentuje przebieg spraw Jak wścibski reporter, ciśnie w wkurwisz Nas byle głównym na fal słabo są za jabłką, Albo różnie mal content Mówią o nas, próbe bez szans w opozycji jak bankrock Władza i wiara, czynniki tworzące To państwo emeudejski point Zależnie, wojskur bez ustalamy standard niezmiennie Oddycham, aha, choć może nie powinienem Nadal chcę tym oddychać, chcę tym żyć, jestem we mnie Nadal oddycham, ja parami i uza, Gram swoje, bo wiem ile jestem wart tutaj Oddycham, aha, choć może Chcę tym oddychać, chcę tym żyć, jestem pewien. O, oh. nadal oddycham, ja przypalam i kłócę, gram swoje, bo wiem ile jestem wart. Ja tak tak jestem europejski, boj